Rozdział 17. Wydarzenia poprzedniego dnia porozbijały umysł Artura na drobne kawałki. Rano chodziły jeszcze osobno, lecz powoli zaczynały się zbierać. Artur znalazł żywnościomat, który zafundował mu plastikową filiżankę z płynem, prawie, choć nie do końca całkiem niepodobnym do herbaty. Maszyna działała bardzo ciekawie. Po naciśnięciu odpowiedniego klawisza dokonywała szybkiego, aczkolwiek bardzo dokładnego badania kubków smakowych stojącej przed nim istoty, spektroskopowej analizy jej przemiany materii, potem przez system nerwowy przesyłała do centrów smaku w mózgu mikroskopijne sygnały testowe. Wszystko po to, by ustalić, co danej jednostce mogłoby odpowiadać. Nikt jednak tak naprawdę nie wiedział, po co żywnościomat to robi, gdyż tak czy inaczej serwował filiżankę z płynem prawie, choć nie do końca, niepodobnym do herbaty. Żywnościomaty wynalazła i produkowała cybernetyczna korporacja Syriusza, której dział reklamacji i zażaleń zajmuje dziś wszystkie większe kontynenty trzech pierwszych planet gwiazdozbioru Syriusz Tau. Artur wypił płyn i uznał, że orzeźwia. Spojrzał na ekrany i zobaczył kolejne kilkaset kilometrów przepływającej pustynnej szarości. Nagle przypomniał sobie pytanie nurtujące go od dłuższego czasu. Czy ta planeta jest bezpieczna? Margareta jest martwa od pięciu milionów lat, rzekł Zafot. Oczywiście, że jest bezpieczna. Nawet tutejsze duchy z pewnością już się ustatkowały i założyły rodziny. W tym momencie centrale dowodzenia przeszył dziwny, niewytłumaczalny dźwięk. Jakby brzmienie dalekich fanfar. Dudniący, przenikliwy, bezosobowy dźwięk. Po nim pojawił się tak samo dudniący, przenikliwy, bezosobowy głos. Bądźcie pozdrowieni. Mówił do nich ktoś z martwej planety. Komputer! Zawołał Zapot. Cześć, kochani! Do wszystkich fotonów, co to jest? O, to tylko mająca pięć milionów lat taśma, którą nam puszczają. Co? Taśma? Cii, wtrącił Ford. Mówi dalej. Głos mógłby należeć do kulturalnego, czarującego starszego pana. Słychać jednak w nim było wyraźną groźbę. Ten komunikat jest nadawany z taśmy. Niestety w obecnej chwili nikt z nas nie jest uchwytny. Izba handlowa Margratei dziękuję państwu za wizytę. Głos z mitycznej Margratei! Wykrzyknął Zafot. Dobrze, uspokój się! Rzucił Ford. Ale musimy z przykrością poinformować, że planeta czasowo zawiesiła działalność gospodarczą. Dziękujemy. Gdybyście byli państwo tak uprzejmi i zostawili nazwisko i adres, pod którym moglibyśmy was znaleźć, Proszę mówić po usłyszeniu sygnału. Nastąpiło krótkie pip i zapadła cisza. Chcą się nas pozbyć, powiedziała nerwowo Trillian. Co teraz? To tylko taśma, zbagatelizował Zafot. Działamy dalej. Zrozumiano komputer? Zrozumiano, potwierdził komputer i dodał statkowi jeszcze trochę gazu. Czekali. Po paru sekundach znów rozległy się fanfary, potem głos. Chcemy zapewnić, że natychmiast po wznowieniu działalności gospodarczej poinformujemy we wszystkich eleganckich pismach i kolorowych dodatkach do gazet o możliwości dokonywania wyboru ze wszystkiego, co najlepsze we współczesnej geografii. Ton groźby w głosie się zaostrzył. Do tego czasu dziękujemy szanownym klientom za przyjazne zainteresowanie, i prosimy o opuszczenie nas natychmiast. Artur rozglądał się po napiętych ze zdenerwowania twarzach swych towarzyszy. No i co? Chyba lepiej stąd pójść, zaproponował. Cicho, syknął Zafot. Nie ma absolutnie żadnego powodu do niepokoju. No to dlaczego wszyscy są tak spięci? Są zaciekawieni, ryknął Zafot. Komputer! Zaczynaj zejście w atmosferę i przygotuj lądowanie. Tym razem fanfary zabrzmiały dość drętwo. Głos wybitnie lodowato. Ogromnie nam schlebia, że państwa zachwyt naszą planetą się nie zmniejsza i dlatego chcielibyśmy zapewnić, że automatycznie naprowadzane rakiety, zbliżające się właśnie do waszego statku, są częścią naszych usług specjalnych, przygotowanych dla najbardziej zachwyconych klientów, a ich uzbrojone głowice atomowe to tylko drobny gest uprzejmości. Będziemy się cieszyć, mogąc powitać państwa jako klientów w przyszłym wcieleniu. Dziękuję bardzo. Głos się wyłączył. – O, stwierdziła Trillian. – Eee! – dodał Artur. – No i? – spytał Ford. – Słuchajcie! – oznajmił Zafod. – Kiedy to nareszcie zrozumiecie? To tylko taśma! Ma miliony lat! Nie dotyczy nas! Nie pojmujecie? – A co z rakietami? – zapytała spokojnie Trillian. Z rakietami? Nie rozśmieszaj mnie! Ford stuknął za Foda palcem w ramię i pokazał mu monitor rufowy. Dwie dalekie srebrne strzały, wspinające się właśnie przez atmosferę w kierunku ich statku, były wyraźnie widoczne. Szybka zmiana powiększenia ukazała je z bliska. Były to dwie przeraźliwie prawdziwe, dudniące po niebie rakiety. To, że zjawiły się tak nagle, było wstrząsające. Chyba dość skutecznie próbują się do nas zbliżyć, uznał Ford. Zafot gapił się jak wół malowane wrota. To kapitalne! wrzasnął. Ktoś z dołu próbuje nas zabić. O, kapitalne, zgodził się Artur. Nie rozumiecie, co to znaczy? O, rozumiemy, zginiemy. No tak, ale poza tym. Poza tym? No to znaczy, że musieliśmy coś znaleźć. Jak szybko możemy to zgubić? Z każdą sekundą rakiety na monitorze rosły. Leciały prosto na statek, tak że było widać same przody głowic. Co teraz zrobimy? odezwała się Trillian. Pytam tylko tak, z ciekawości. Po prostu zachowamy spokój, odparł Zafot. To wszystko? — wykrzyknął Artur. — Nie, poza tym zrobimy... no... kilka uników. W głosie Zafoda słychać było nagłą panikę. — Komputer, jakie uniki możemy zrobić? E, — Moi drodzy, obawiam się, że żadnych... — odpowiedział komputer. — No to wymyślimy coś innego — dodał Zafod. E, — Wydaje mi się, że w moim systemie sterowania coś się zacięło — oznajmił wesoło komputer. Uderzenie za 45 sekund. Mówcie mi, Eddie, jeżeli pomoże to wam się odprężyć. Zafot spróbował pobiec jednocześnie w kilku identycznie decydujących kierunkach. Bardzo dobrze, zawołał. E, musimy przestawić statek na ręczne sterowanie. Umiesz nim sterować? spytał Ford z nadzieją. E, nie, a ty? Nie. Trillian, a ty? Nie. Bardzo dobrze, podsumował z ulgą Zafot a więc zrobimy to razem. Ja też nie umiem, powiedział Artur, który uznał, że czas dać znać o sobie. O, tak myślałem, odparł Zafot. Dobrze, komputer, od zaraz pełne sterowanie ręczne. Proszę bardzo, oświadczył komputer. Rozsunęło się parę paneli. Wyskoczyły z nich baterie przyrządów sterujących i wszyscy zostali obsypani kawałkami styropianu i zwitkami celofanu. Przyrządy jeszcze nigdy nie były używane. Zafot patrzył na urządzenia z wściekłością. Dobra, Ford, cała wstecz i dziesięć stopni na zawietrzną, albo coś w tym stylu. Życzę dużo szczęścia, chłopaki, zaświergotał komputer. Uderzenie za 30 sekund. Ford skoczył do przyrządów sterowniczych. Jedynie kilka z nich wydało mu się jako tako znajome i te zaczął obsługiwać. Gdy dysze sterujące spróbowały pchnąć go równocześnie we wszystkie kierunki, statek zatrząsł się i zajęczał. Ford wyłączył połowę z nich i statek wykonał gwałtowny zwrot i pognał w kierunku, z którego przybył, wprost na rakiety. Gdy załoga została rzucona o ściany, Wystrzeliły z nich powietrzne poduszki. Przez kilka sekund siła odśrodkowa prasowała wszystkich na placki i zatykała im oddech. Nie mogli się ruszyć. Zafot walczył z przeciążeniem, zapierał się z szaloną determinacją i w końcu udało mu się dać wściekłego kopniaka małej dźwigni należącej do systemu sterowania. Dźwignia się odłamała. Statek wykonał kolejny zwrot i wystrzelił do góry. Załogą znowu gwałtownie cisnęło. Przewodnik autostopem przez galaktykę Forda poleciał i uderzył w coś na konsolecie sterowniczej z takim efektem, że po pierwsze każdemu, kto chciał słuchać, tłumaczył jak najsprytniej szmuglować z Antares gruczoły papuzie. Antaryjski gruczoł papuzi nabity na drewienko jest obrzydliwym, ale bardzo poszukiwanym delikatesem do koktajli, za który bogaci idioci płacą krocie, by zrobić wrażenie na innych bogatych idiotach, po drugie statek zaczął spadać jak kamień. Oczywiście mniej więcej w tym momencie ktoś dorobił się paskudnego sińca na ramieniu. Należy to podkreślić, gdyż jak zostało ujawnione, nasi przyjaciele wyjdą z opresji nie odnosząc żadnego innego szwanku, a śmiercionośne rakiety jądrowe nie dosięgną celu. Bezpieczeństwo załogi serca ze złota jest w stu procentach zapewnione. — Uderzenie za 20 sekund, chłopaki! — poinformował komputer. — To włącz z powrotem te cholerne silniki! — wrzasnął Zafot. — Ależ jasne, kochani! — zgodził się komputer. Silniki włączyły się z subtelnym grzmotem. Statek delikatnie wyszedł z pikowania i znów ruszył prosto na rakiety. Komputer zaczął śpiewać. Gdy przez burzę wędrujesz, skamlał nosowo, wysoko czoło nieś. Zafot wrzasnął na niego, żeby zamknął gębę, lecz wrzask zagubił się w huku tego, co cała czwórka, zupełnie zresztą prawidłowo, uznała za spieszącą ku nim katastrofę. I mroków nie obawiaj się, zawołał Eddie. Statek wyrównał, ale leciał brzuchem do góry, a ponieważ wszyscy leżeli na suficie, było zupełnie niemożliwe, by ktokolwiek mógł dostać się do sterów. — Zaburzy ścianą! — piał Eddie. Obie rakiety mknące z hukiem ku statkowi stały się na monitorach wielkie i groźne. — Złociste niebo, lśni. Dzięki niezwykle szczęśliwemu przypadkowi Rakiety nie skorygowały jeszcze dokładnie toru lotu i przemknęły tuż pod wywijającym bez określonego celu statkiem. I słodka, srebrna skowronka pieśń brzmi... Skorygowany czas do uderzenia, piętnaście sekund, kochani! Wędruj przez wiatr! Rakiety wyjąc zrobiły nawrót i ponownie pomknęły w pościg. Ach, I to by było na tyle... – oznajmił Artur. – Więc teraz ostatecznie zginiemy, prawda? – Wolałbym, żebyś przestał mówić takie rzeczy! – wykrzyknął Ford. – No ale to przecież prawda, no nie? – Ha, niestety. – Wędruj przez deszcz! – śpiewał dalej Eddie. Artur, zmagając się z przeciążeniem, stanął na nogi. Nagle przyszedł mu do głowy pewien pomysł. – Dlaczego nikt nie włączy urządzenia do napędu nieprawdopodobieństwa? – zapytał. Tam chyba dosięgniemy. Zwariowałeś, zaprotestował Zafot. Bez odpowiedniego zaprogramowania wszystko może się wydarzyć. Czy to ma jeszcze jakieś znaczenie? Zawołał Artur. Nawet gdy Twe marzenia zły wróg zniszczyć chce i czarny pył zasypuje je, śpiewał Eddie. Artur wspinał się po podniecająco wielokątnym gzymsie, w miejscu, gdzie łukowata ściana stykała się z sufitem. Wędruj z nadzieją w sercu, w wędrówce swej trwaj! Czy ktoś wie, dlaczego Artur nie miałby włączyć napędu nieprawdopodobieństwa? Krzyknęła Trillian. A nigdy nie będziesz w niej sam! Uderzenie za pięć sekund! Miło było was poznać, chłopaki! Niech was Bóg! I nigdy... Nie będziesz w niej sam! Właśnie zadałam pytanie, wyła Trillian. Czy ktoś wie? W tym momencie nastąpiła rozszarpująca umysł eksplozja huku i światła.